Wczoraj słuchałem takiego kazania, w którym ten brat, który je wygłaszał, czytał fragmenty takiego szkockiego, nazwijmy to katechizmu, chociaż to nie jest dokładnie katechizm, ale jak ci bracia postrzegali nabożeństwo. I jeden z takich tam elementów, który się pojawił w tym, to bracia, gdzie w połowie XIX wieku pisali to w Szkocji, w kontekście odrodzenia duchowego i w kontekście wyjścia z katolicyzmu, jeden z takich ciekawych elementów, który tam podał, to to, że w trakcie nabożeństwa, nie ma prywatności, nie ma czegoś takiego, że każdy z nas stoi sam przed Bogiem i robimy, co nam się prywatnie podoba, ale stanowimy jedno ciało, stanowimy jedność i jeśli jest pieśń, to wszyscy śpiewają tą pieśń, I jeśli ktoś wznosi modlitwę, to wszyscy się przyłączają do tej modlitwy. To nie jest nasz czas przed Bogiem gdzieś tam w komorze, ale jesteśmy tutaj razem zgromadzeni, aby razem, wspólnie, w jednym duchu, jednym sercem uwielbić Boga. I też była informacja dotycząca, jak należy traktować tych, którzy się spóźniają na nabożeństwo, żeby się nie odwracać, żeby ich nie pozdrawiać, żeby nie reagować na nich, bo to ich problem, że się spóźnili, a my tutaj razem wielbimy wszyscy Boga. Także takie bracia mieli zasady, my dzisiaj jesteśmy troszkę bardziej elastyczni, nie patrzymy złym okiem na tych, co się spóźniają, ale uśmiechamy się, tolerujemy to zakłócenie naszego wspólnego nabrzeństwa, ale tamci bracia mieli troszeczkę inne, żelazne zasady i bardzo poważnie podchodzili do tego zgromadzenia wierzących i myślę, że czasami warto się nad tym zastanowić, jaki jest nasz, stosunek, na ile poważnie my traktujemy to nasze tutaj wspólne zgromadzenie. To jest tylko raz w tygodniu na parę godzin jesteśmy tutaj razem i jest to szczególna okazja, aby być z Bogiem, ale w gronie braci i sióstr i jest to szczególna okazja dla każdego z nas, by korzystać z tego wyjątkowego błogosławieństwa, jakim Bóg darzy nas przez siebie wzajemnie. Ja oczywiście śpiewałem te pieśni już w domu wczoraj, niektóre kilka razy przygotowując się, ale to zupełnie inne doświadczenie zaśpiewać je wspólnie z wami i wspólnie z wami wielbić Boga. Chociaż powiem, lepiej mi szło w domu, <słuchaj> swobodniej się czułem i bardziej miękkie struny mam w domu na gitarze. Z takiego estetycznego punktu widzenia nawet wolę samotnie grać i śpiewać Bogu, ale istotą jest to, że jesteśmy tu razem przed Bogiem. Nie chodzi tu o artyzm, nie chodzi tu o jakiś popis muzyczny, czy cokolwiek w ten deseń. Chodzi o to, żebyśmy w jednym duchu, jednym sercem oddali Bogu cześć. I bądźmy za to wdzięczni, bracia, siostry, że mamy takie możliwości. Wielu ludzi na tej ziemi nie ma takiej możliwości, być się tak swobodnie spotkać przy otwartych oknach, śpiewać głośno, wielbić Boga, modlić się do Niego w zgromadzeniu, Tęsknią za takimi spotkaniami i raz na jakiś czas gdzieś może uda im się gdzieś w ukryciu spotkać i po cichu śpiewać albo czasami nawet bezgłośnie śpiewać, modlić się szeptem. Także mamy szczególną możliwość, korzystajmy z niej i podchodźmy poważnie do tego, co tutaj też się dzieje.